Katarzyna ja Senek, zapraszam na aktualności Jedenki. Atak na Ukrainę z Rosji i Białorusi. W wyniku rosyjskiego ostrzału zginęło co najmniej 8 osób. 10 jest rannych, podaje ukraińskie MSW. Seria narad w Brukseli. Unia Europejska zapowiada, że nałoży na Moskwę bezprecedensowe sankcje. W związku z agresją Rosji na Ukrainę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego trwa narada prezydenta Andrzeja Dudy z rządem. Kolumny rosyjskich czołgów wjechały do części obwodu Ługańskiego kontrolowanego przez rząd w Kijowie, ustawiając przed sobą białe samochody Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Na granicy od Świtu toczą się walki. Rosyjska armia atakuje Ukrainę na mocy dekretu prezydenta Władimira Putina. Wojska nacierają ze wschodu, południa i północy. Atak jest prowadzony także z Białorusi. W wyniku rosyjskiego ostrzału zginęło co najmniej 8 osób, 10 jest rannych podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Wśród ofiar jest 17-latek i osoba, która zginęła w ataku lotniczym na miasto Browary w obwodzie kijowskim. Siły zbrojne Ukrainy informowały wcześniej o odparciu rosyjskiego ataku na miasto Szczastja i zniszczeniu wrogich czołgów, wozów i samolotów. Z Kijowa Paweł Buszko. Jak donoszą ukraińscy pogranicznicy, rosyjskie wojska wjechały na teren Ukrainy od strony okupowanego Krymu. Widziano tam kolumnę czołgów i transporterów opancerzonych. Pojawiają się też informacje, że siły, które wkroczyły ze strony tzw. separatystycznych republik w Donbasie, atakowały miasta Szczastia i Stanica Ługańska. Do co najmniej ośmiu wzrósł bilans ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków. Dziesięć osób jest rannych. Tymczasem prezydent Wołodymyr Załęski podkreślił, że Putin rozpoczął wojnę z Ukrainą, ale też z całym demokratycznym światem. Wołodymyr Załęski zaapelował do Ukraińców, by nie poddawali się panice i robili wszystko dla wsparcia armii. Z Kijowa, Paweł Buszko, Polskie Radio. Ministerstwo Obrony Rosji oświadczyło, że siły zbrojne tego kraju atakują infrastrukturę wojskową Ukrainy, jej obiekty lotnictwa, obrony przeciwlotniczej i lotniska wojskowe. Armia używa według Ministerstwa Broni. O wysokiej precyzji Moskwa zaprzecza atakom na obiekty cywilne i miasta. Kijów apeluje do świata o natychmiastowe sankcje na Rosję i o powstrzymanie napaści na Ukrainę. W tej sprawie w kwaterze głównej NATO zebrali się ambasadorowie państw Sojuszu. W południe możemy poznać pierwsze wnioski z narady. Ambasador Polski przy NATO zgodnie z instrukcją z Warszawy złożył wniosek o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Artykuł mówi o konsultacjach sojuszników, jeśli którykolwiek z nich uzna, że jego integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo są zagrożone będzie także ostra reakcja Unii Europejskiej. Dzisiaj przedstawimy olbrzymi pakiet sankcji przeciwko Rosji do przyjęcia przez liderów państw 27-ki, jak mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że będzie dotyczył strategicznych sektorów rosyjskiej gospodarki. Uderzymy w strategiczne sektory rosyjskiej gospodarki, blokując dostęp do technologii i rynków, które są kluczowe da, dla Rosji. Osłabimy bazę ekonomiczną Rosji i jej możliwości modernizacji. Sankcje mocno uderzą w interesy Kremla i możliwości finansowania wojny. Wieczorem w Brukseli na nadzwyczajnym szczycie spotykają się unijni przywódcy, by przygotować pakiet nowych restrykcji. Rano prezydent Andrzej Duda zwołał specjalną naradę z rządem w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Spotkanie rozpoczęło się w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Są tam przedstawiciele rządu, szefowie służb i dowódcy rodzajów sił zbrojnych. Na miejscu jest Sylwia Białek. Dzień dobry. Dzień dobry. Sylwio powiedz czego można się spodziewać. Z Warszawy popłyną mocne słowa pod adresem Rosji. Prezydent Andrzej Duda zabierze głos po zakończeniu rozmów. Strona Polska domaga się najsurowszych sankcji wobec Moskwy. O świcie prezydent napisał w mediach społecznościowych, że mimo wysiłku wspólnoty międzynarodowej Ukraina padła ofiarą brutalnej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej napaści. Poinformował, że współpracujemy z naszymi sojusznikami z NATO i z Unii Europejskiej. Wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia. Dodał, zaznaczył, że to. To bezprecedensowy akt gwałtu na normach prawa międzynarodowego. Rosja wyklucza się z międzynarodowej wspólnoty, napisał. Andrzej Duda wczesnym rankiem rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodomyrem Zeleńskim. Szef bbn Paweł Soloch poinformował, że prezydent od świtu prowadził robocze konsultacje związane z obecną sytuacją. Podkreślał, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się uruchomienia stosownych mechanizmów NATO. W życie weszły też procedury na poziomie krajowym. Najnowsze informacje informacji Sylwia Białek, dziękuję bardzo. Jedynki. Polski konsulat w Odessie jest ewakuowany, przekazał rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Z kolei rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że polskie placówki dyplomatyczne na Ukrainie będą działały tak długo, jak będzie to możliwe. W TVP zaznaczył jednocześnie, że wszystko zależy od rozwoju sytuacji w tym kraju. Pamiętajmy o tym, że po pierwsze dla nas Ukraina jest ważnym partnerem, któremu chcemy też w ten sposób pokazać gesty, jeżeli chodzi o wsparcie, ale z drugiej strony na terenie Ukrainy też jest wielu Polaków, którzy potrzebują wsparcia w takich sytuacjach i dlatego też nasze placówki co do zasady jak najdłużej będą funkcjonowały, ale oczywiście to zależy od rozwoju sytuacji militarnej, bo nie wiemy jak daleko Władimir Putin w tej chwili ma zamiar się posunąć. W ciągu najbliższych godzin w województwach lubelskim i podkarpackim przy polsko-ukraińskiej granicy powstanie 8 punktów recepcji. Dla uchodźców z Ukrainy poinformował o tym wiceszef MSWiA. W Radiu Plus Paweł Szefernaker przypomniał, że na wypadek napływu osób z Ukrainy wobec rosyjskiej agresji przygotowano scenariusz, który właśnie zaczął być realizowany. A w związku z zamknięciem ukraińskiej przestrzeni powietrznej dla lotów cywilnych rejsy tranzytowe wykonywane przez polskie linie lotnicze lot będą odbywać się alternatywnymi trasami, przekazał rzecznik spółki Krzysztof Moczulski. Wcześniej Moczulski przekazał, że wszystkie rejsy lotu z Polski na Ukrainę zostały odwołane Chodzi o loty do Kijowa, Lwowa i Odessy. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego ostrzegła linie lotnicze, by unikały lotów nad Ukrainą i zachowały szczególną ostrożność w przestrzeni powietrznej w promieniu 185 km od granicy białorusko-ukraińskiej i rosyjsko-ukraińskiej. Po rozpoczęciu w nocy rosyjskiej inwazji Ukraina zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla lotów cywilnych z powodu wysokiego ryzyka dla bezpieczeństwa. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Przedpołudnie niemal w całym kraju słoneczne. Jedynie na Pomorzu Zachodnim więcej chmur. Na termometrach od 3 stopni na wschodzie, około 5 w centrum, do 8 na południowym zachodzie. Ciśnienie spada na barometrach w Warszawie teraz 1009 hektopaskali. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedenka.